www.antropofon.blogspot.com Pierwszy polski podcast etnologiczny. gdzie miałem egzamin z siedmiu przedmiotów. I tam antropologii oczywiście nie było. Natomiast pamiętam, że miałem koleżankę, po angielsku, która chciała pójść na antropologię i zajmowała się tzw. dzikimi. Mnie to strasznie mnie Wtedy jeszcze też czytałem na na geografiki, W ogóle te zdjęcia i w ogóle to było bardzo dla mnie ekscytujące. Takie, takie spotkanie no, z tą innością. Tak? Z tym, że można faktycznie zupełnie inaczej zorganizować sobie całe, całe życie. wyjechałem z Polski jako 17 latek to zupełnie inny, to było te 90, to wtedy był zupełnie inny kraj. W sensie i Polska, i Wielka Brytania. To się jechało tym autobusem, 20 tam parę godzin przez te wszystkie, wszystkie granice. To był cały taki mm, rytuał przejścia. I tam, gdzie, gdzie wylądowałem, to, to wyglądało zupełnie inaczej niż, niż Polska. Też w takim sensie chociażby materialnym. Drzwi były inne, okna były inne. No wszystko po prostu, wszystko było inne i dla takiej młodej osoby to jest ogromny szok. W szczególności w takim wieku, w którym jakby wszystko się bardzo szybko dzieje i człowiek się bardzo szybko uczy wchodzić w tą taką dorosłość. A to też był taki okres tutaj, później, lata 90. kiedy w Polsce się wszystko bardzo szybko zmieniało, więc wyjeżdżałem, wracałem po trzech miesiącach i tutaj wszystko wyglądało inaczej. Wyjeżdżałem, nie było bankomatu, wracałem, były bankomaty. Wyjeżdżałem, nie było hipermarketów, wracałem, były. Więc będąc tam, w takim zupełnie innym, w innej rzeczywistości. Ta Polska zaczęła być też taka bardziej odległa, obca i egzotyczna w pewnym sensie też. Ja przez długi czas jakby szukałem intelektualnie, jakby dziedziny nauki, która by mi pomogła, jakby to zrozumieć. No i bardzo różne. Ja zacząłem, zacząłem studia na Uniwersytecie Warszawskim na międzywojdziałowych studiach, więc tam chodziłem na bardzo różne rzeczy, głównie na socjologię, ale też na filozofię. Potem wyjechałem do Holandii i tam e, w też takim koledżu, który, który, który był oparty na tej idei wielodyscyplinowości. Tak? Tam były trzy wydziały, nauk społecznych, nauk humanistycznych, nauk ścisłych. I trzeba było chodzić na zajęcia na wszystkie trzy. Głównie chodziłem na nauki społeczne, a też dużo na humanistyczne. Na pewno zacząłem chodzić też na antropologię. i Miałem zajęcia z takim bardzo fajnym holenderskim profesorem, z Robanem, który zajmuje się Ameryką Łacińską. W i Argentyną. I, on w bardzo fajny sposób, jakby tę antropologię nam pokazywał. Ale też, ale też, no, nie jest taki klasyczny sposób, tylko też w taki sposób bardzo kreatywny. No, myśmy na przykład, no, jedną z książek, którą czytaliśmy, to była książka o Holokazy. Ja próbowałem antropologicznie zrozumieć Holokazy. No i to było bardzo pchniewające. Natomiast, jakby ja cały czas jednak jestem między pomiędzy różnymi dyscyplinami. Nie? W tym sensie, że, my ja mam jakby, na papierze, na no, papierze jestem socjologiem, i antropologiem a na przykład ten mój doktorat w zasadzie w sensie metody na przykład, to on jest bardzo mało antropologiczny bo on jest oparty na mówimy, metodzie historycznej i <śmiech> zaczynam nie wiem, w XVI wieku, kończę w roku 2006 I jakby tą narrację, która jest w tym doktoracie więc to nie jest bardzo eklektyczne, jest bardzo eklektyczny jest bardzo i w pewnym momencie na przykład mi się o wiele lepiej, o wiele, wiele ciekawie mi się współpracowało z geografami czyli jakby te dyskusje teoretyczne, o które odbywają się w geografii były dla mnie jakby bardziej interesująca. No jak Pani spojrzę na to, co jest jakby na książki, tak, które są na mojej bibliotece, to głównie to jest jednak antropologia i antropologia dla mnie była zawsze najciekawsza też w tym sensie i dlatego wybrałem antropologię, dlatego że to było najbardziej kreatywne, na w sensie teoretycznym. Tak, w tym sensie, że, no, że to wygląda w ten sposób, że jedziesz do dziwnego odległego miejsca. Masz jakieś założenia, jakieś hipotezy, czy jakieś pomysły, co, co może Cię spotkać jak to miejsce, jak Ci ludzie mogą żyć. Natomiast wracasz zupełnie odmieniony, też w takim głównym sensie intelektualnym. I, no I potem musisz sobie, będąc już w domu i próbując jakby ustrukturyzować to doświadczenie na papierze, no musisz znaleźć jakby jakiś klucz teoretyczny do tego. I no wiadomo, w jest tak, że wiadomo, że jak dwie osoby, osoby pójdą pojęte tylko samego miejsca, to mogą napisać dwie zupełnie inne książki. I naprawdę to jest bardzo cenne i bardzo wyjątkowe. W innych naukach społecznych ten związek między empirem a teorią jest o wiele bardziej sztywny i jest o wiele bardziej taki, no trochę może nie sztampowy, ale jakby tam nie jest miejsca na taką indywidualną kreatywność i innowację. Jakby trudniej jest przełamywać takie teoretyczne schematy. Antropologia de facto w tej chwili się na tym opiera. To jakby to taki najważniejszy powód, do którego jakby ja antropologię wybrałem, do czego czytania książek antropologicznych, które czasami nie mają w ogóle nic wspólnego z, z tym, co ja robię. Bo to mogą być książki, nie wiem, o, o rytuałach pogrzebowych w Tajlandii na przykład, które w zasadzie nie mają nic wspólnego z miastami w Polsce, w których się zajmuje. Natomiast w sensie intelektualnym one mogą być bardzo ciekawe i bardzo pomocne jakby też dla tej mojej pracy. Znaczy, to jest zawsze odrobina przypadku i odrobina świadomego y, wyboru. No, pierwszy mój wyjazd do, do Wielkiej Brytanii to, to, to, był, to było dzieło zupełnego przypadku. Znaczy, akurat to, że była Wielka Brytania, bo po prostu ktoś inny za mnie zdecydował. Jakby, y, kandydowałem, było takiego stypendium do sieci szkół. One były w bardzo różnych miejscach. Ja pamiętam, można było wybrać. mój pierwszy wybór to był Włochy, potem chyba Kanada, i potem dopiero Wielka Brytania, potem Stany. Jakby komisja stwierdziła, że ja będę bardziej pasował jedno do tej szkoły w Wielkiej Brytanii i w zasadzie uważam, że mieli rację. A w drugiej kraju Przez to zupełnie przypadek, bo w Bydgoszczy, ja się wychowałem w Bydgoszczy, miałem taką koleżankę kanadyjkę, która przyjechała tam, Bóg wie dlaczego, na wymianę w 1996 roku. I ona, ona mieszkała w Kanadzie koło jednej z tych szkół, I to są takie szkoły z Zjednoczonego świata, jest taka sieć międzynarodowych szkół. I ona znała, bo to przed internetem. To. Wtedy dowiadowiono się o takich szkołach przed ogłoszeniem w gazecie. No, był raz w gazecie wyborczej, chyba i w jakimś tam Kogito. Czy... No i ona, ja się zupełnie oczywiście go nie zauważyłem. natomiast ona miała kontakt z jakiejś osoby w Polsce, która była z tej organizacji, która organizowała te, te wybory. i Zadzwoniłem tam, okazało się, że miałem na dwa tygodnie, żeby złożyć papiery, złożyłem papiery no i w końcu się jakby tam były jakieś trzy etapy, chyba i na końcu się udało. Tak. Więc to był, był pierwszy wyjazd. Potem ja, ja specjalnie wróciłem do Polski, też z tego względu, o którym mówiłem. tak, Także ta Polska zaczęła mi wyglądać coraz bardziej egzotycznie i była dla mnie coraz bardziej interesująca. i e, Więc jak wróciłem do Polski, e, nie składałem, bo dużo osób na przykład, moi znajomy tam zostawało w Wielkiej Brytanii czy wjeżdżało do Stanów. Ja jakby to był mój świadomy, bo ja nie chciałem wrócić. I wróciłem e, na rok do, do Warszawy. No i potem w zasadzie wyjechałem drugi raz z wielu względów. Pierwszy względ był taki, że musiałem pracować w Warszawie, żeby móc studiować, więc no to, to posiadanie stypendium jest o tyle jakby, wygodne, że nie trzeba codziennie pracować, więc ja w Warszawie musiałem pracować, więc wiedziałem, że to moje... Nie będę mógł do końca, by się temu tak mocno poświęcić, jak chciałem. W tej szkole w Anglii był taki i Holandia wtedy bardzo interesowała i fascynowała, bo to był też taki moment, kiedy Holandia była bardzo w przytowej formie ten model wielokulturowości, tego liberalizmu, bo naprawdę działał, jeżeli on kiedykolwiek działał, to działał tam i w tamtym momencie. Potem to się wszystko bardzo szybko zmieniło, a to jest jakby osobna historia. No i więc Holandia mnie bardzo interesowała, więc taki pomysł, że nauczyć się innego języka, bo ja na angielskiego się w zasadzie nauczyłem, będąc w Wielkiej Brytanii. Mówiłem bardzo słabo i te pierwsze trzy miesiące... A Wszyscy myśleli, że jestem głupi, Ten, albo mówili do mnie głośniej, albo myśleli, że po prostu nic nie rozumiem. No, więc to trwało trzy miesiące, zanim, mniej więcej trzy miesiące, zanim zacząłem coś kumać i w stanie się jakby wysłowić i, <głosłamy> i skomunikować. Więc myślałem, że tak samo się nauczę tak? że po prostu pojadę tam i się nauczę. No, oczywiście to już nie jest takie proste. No, nie, bo mnie też kontynent interesował, bo w Wielkiej Brytanii jest tak, że oni uważają, że Europa jest, oni nie są częścią Europy, tylko Europa jest właśnie zakonałem. Więc, więc mnie interesował kontynent faktycznie, Europa ta zachodnia, ale nie Wielka Brytania. To było jeszcze przed wejściem do Unii, tak? To była trochę inna rzeczywistość jeszcze. Wtedy też że dużo się, wtedy tak dużo się nie jeździło, jak, tak jak teraz. No teraz to jest tak, że tu się mieszka przez dwa lata bardzo, bym mi się mieszkać cztery osoby w jednym pokoju. Oni przez generalnie ludzie myśleli, że jestem potomny z dzieckiem Polaków, którzy wyjechali. No tak, to, jakby to jest dosyć... ten ale no. no większość widziała że, że jakby jakaś prawdziwa historia, natomiast teraz czasami, czasami nie trzeba było tego, nawet nie było sensu to potłumaczyć. Muzyka Ja w zasadzie mieszkałem za granicą jakieś 13 lat łącznie w więc to, to, to naprawdę jest sporo czasu i trochę się odzwyczaja od iluś rzeczy. No, na przykład... W Polsce ludzie bardzo często śmieją się z tego, że Amerykanie są tacy bardzo entuzjastyczni, także są tacy mili, że, że się wszyscy uśmiechają, że mówią dzień dobry, do widzenia i po Polsce jest takie założenie, że ten, że trzeba być naburmuszonym. Że w Polsce dużo jest jakby przykładów, jakby to zostało już kulturo, kulturowo obrobione, tak naprawdę i tutaj, i tam to wygląda bardzo różnie. To znaczy ja w Polsce studiowałem z dzień dwóch uczelniach na UW i na UJ. I to było tak, że niektóre, i mi też na przykład się ludzie pytali, jako tego holenderskiego studenta, tak? O, ja pamiętam, miałem te, takie zajęcia z jednym z profesorów z, na filmoznawstwie, i ja, mi, ja po, po tym zajęciach on, to nie potwierdził, powiedział, witam, co, ja całe życie mieszkam w Krakowie. I w sumie, jak pan ocenia to, co my tutaj robimy? I akurat, te jego zajęcia były świetne. I naprawdę, na filmoznawstwo wtedy w Krakowie było fenomenalne. I się bardzo dużo tam fajnych rzeczy nauczyłem. Ale chodziłem też na zajęcia na inne widziały, gdzie było fatalnie. Czyli generalnie to naprawdę zależy w Polsce od wydziału. Są wydziały, które są świetnie zorganizowane, świetnie funkcjonują i są naprawdę na najwyższym poziomie. W miarę możliwości oczywiście, tak? A są wydziały, które są fatalne. I to na każdej uczelni. Przynajmniej na tych uczelniach, w których byłem jako student, tak? Czyli miałem możliwość porównania. Teraz jestem w innej sytuacji, bo nie chodzę na zajęcia na inne wydziały czy na inne instytutów, więc nie wiem. Natomiast tak to wyglądało przynajmniej na początku lat dwudziesięcznych. Natomiast i na, na Zachodzie jest podobnie, tak? W tym sensie jakby ta też hierarchia uczelni się trochę posypała. Tak Kiedyś tak było, że najważniejsze były te, te ligi młóżczowe, Oxford i Cambridge i tak dalej. Tak? I wiadomo było, że jak się jechałem dobre uczelni, to byłeś w dobrym miejscu, a teraz to się wszystko bardzo rozproszyło i de facto jest tak, że osoba, która jest bardzo dobra i zaczyna pracę na jakiejś prowincjonalnej uczelni, ale tam może na przykład dużo rzeczy zmienić i może dużo rzeczy fajnie zorganizować według własnego pomysłu. Nagle okazuje się, że w ciągu, nie wiem, pięciu, dziesięciu lat coś to się, to z tego się robi najfajniejszy, jeden z najfajniejszych wydziałów w tej dziedzinie na świecie na przykład. Ja byłem y, przez pół roku na CUNY, to jest City University of New York, które jakby nie jest w Lidze bluszowej, natomiast jest pod względem studiów miejskich na pewno zdaniem, najlepszy na świecie. To jest fenomenalny wydział, i on nie ma takiej długiej historii jak Harvard, Princeton, czy nie wiem, czy Yale, czy Oxford. I to jest tak, że tam w latach 80 przyjechał Eric Hull, który zorganizował według własnego pomysłu Wydział Antropologii. I on w, tych ciągu, w ciągu w zasadzie 20 lat, gdy ten Wydział naprawdę fenomenalnie się rozwinął, jest teraz naprawdę jednym z najfajniejszych. Tak, I on przyciągnął takie osoby jak David Harvey, na przykład Nick Smith, nie wiem, teraz tam patrzę, że tutaj Catherine, Catherine Susan Buckmals i tak dalej. Naprawdę osoby bardzo, bardzo dobre. Czyli to, to się już naprawdę pozmieniało i tutaj trudno jest naprawdę uogólnić. Jedyna różnica, taka, taka która faktycznie która jest widoczna, to jest różnica i skali i pieniędzy. To? W tym sensie, że tych antropologów, powiedzmy, takich czynnych zawodowo jest tam, nie wiem, kilkudziesięciu, łącznie z panem, tak może, tak? No setki pewnie nie ma. Nie wiem, ale tak to, to jest jakby rząd wielkości. A są to idzie w tysiące. Tak? Czyli też jakby nie można porównywać e, Goryeta z Zawidem. Tak? W tym sensie, że jakby tam po prostu skala wszystkiego jest zdecydowanie większa. Jest więcej uczelni, na których jest więcej osób zatrudnionych, jest więcej studentów, przez co jest więcej pism. To tam, się, to tam się odbywają najważniejsze konferencje, to tam są wydawane książki tak itd. itd. No I tam też jest więcej pieniędzy. I to jest też bardzo duża różnica. I to jest to, co jakby ja też zauważyłem, w trakcie moich badań doktorskich, dlatego że ja, jakby ja w zasadzie przejrzałem, pisałem doktorat o Łodzi i przejrzałem praktycznie wszystko, co zostało na temat tej Łodzi napisane. Część z tego było bardzo dobry, bardzo dobrych rzeczy. Mówię to po polsku, tak po angielsku niewiele. Część z tego było bardzo dobrych, a też zauważyłem, że, że o ile jeszcze w latach 60 -tych, 70 -tych, jakby ta polska nauka łatwiej było jakby nadążać za tymi światowymi trendami, to teraz jest o wiele trudniej. No dlaczego? Dlatego, że Większość jakby na zachodzie jakby cała dyskusja akademicka opiera się na dyskusjach teoretycznych tak naprawdę. Tak, czy już nie wystarczy powiedzieć, że na ten, na ten temat nikt nie wcześniej nie pisał, i teraz ja tutaj przyjdę, piszę coś nowego, tylko jakby każde badanie muszą być u, jakby, umotywowane teoretycznie. Tak? Czyli jakby to naszym wkładem nie jest empiria, tylko jest ta, tak naprawdę teoria. No i teraz te dyskusje teoretyczne odbywają się głównie na arenie pism naukowych, które cały totalnie skomercjalizowane że osoby, które tam piszą, e, robią to dla pieniędzy, natomiast jakby zarządzają tym, tym całym systemem ogromne korporacje. Była taka firma, czy znaczy jest cały czas Blackwell, w latach 80 to była firma rodzinną, parę osób w Oxfordzie ją założył, Piki, miała, mieli tam kilka księgarni, potem zaczęli wydawać książki, potem zaczęli wydawać pisma. Ona parę lat temu została kupiona przez drugą firmę Wileya za coś w wielkości miliarda dolarów. Tak, czyli to jest skala pieniędzy, jaka w tej chwili jest, jak, która, która jest w nauce. Dostęp do, do tych pism w Polsce jest oczywiście bardzo utrudniony. I to jest, to jest, jakby strukturalny problem, który powoduje, że w Polsce o wiele trudniej się tak naprawdę uprawiać naukę. W sensie, że te różnice, te hierarchie też ekonomiczne między, między krajami się strasznie mocno pogłębiły w ciągu ostatnich powiedzmy 30 czy 40 lat. Wiadomo, są, są tutaj sposoby radzenia sobie z tymi, na przykład te pirackie ta gigapedia tak? czy, czy library.nu, czyli te strony, gdzie, gdzie udostępniono za darmo PDF-y książek. To były sposoby poradzenia sobie z tym, natomiast problem faktycznie strukturalny istnieje i to jest coś, co na pewno trudno jest przeskoczyć. przecież to rok temu. I m.in. innymi jeden z powodów, do których wróciłem, było to, że wiedziałem, że te badania, które prowadzę na poziomie tam, nie wiem, teoretycznym, czy, czy takim czysto akademickim, one jakby jest na nie, na nie zapotrzebowanie też poza światem uniwersyteckim. No, więc, więc tutaj absolutnie nie, nie mamy. Czyli ja jestem, jakby widzę, że to, co, to czego ja się nauczyłem, tą pracę, którą wykonałem, ona w tej chwili jest tutaj mile widziana. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest też taka, że ja jednak, ja nie lubię bardzo tego, tego powiedzenia, że nie można być prorokiem we własnym kraju, dlatego, że to też zakłada, i tak dużo osób też postrzega jakby moją biografię, bo takie jest z reguły, takie... trawa zawsze jest bardziej zielona po drugiej stronie ulicy. I dużo osób zakłada, że on gdzieś tam się najeździł i tam zdobył tą prawdziwą wiedzę i teraz tutaj wróci i nas nauczy, powie, jak jest naprawdę. Ja absolutnie, absolutnie uważam, że to jest totalny błąd. I takie, to jest takie bardzo oksydentalne podejście do te wiedzy, gdzie ci na zachodzie wiedzą lepiej, a my tutaj wiemy gorzej. Naprawdę tak nie jest. I na przykład na, na Uniwersytecie Środkowo-Europejskim, na którym robiłem magisterkę, potem doktorat, tam przyjeżdżało bardzo dużo właśnie osób z takim podejściem, w sensie studentów. I oni, bo oni najczęściej też to było tak, że chodzili przez pięć lat na swoje normalne studia, a potem przyjeżdżali ten rok do CU, żeby zdobyć taki, taki digest po prostu tego, co się aktualne w tej świecie anglosaskiej nauki mniej więcej. I mi się wydawało, że oni odkryją Amerykę, tam, że jakby będą totalnie olśnieni, że ci wykładowcy otworzą im po prostu oczy na rzeczy, których nigdy wcześniej nie widzieli. I pamiętam, i to jest, to jest jakby klasyczne, taki, zawsze to się dzieje przez pierwsze dwa miesiące, że ci studenci, którzy tam przejrzeli na minister, są nacy lekko rozczarowani, że w zasadzie to nie jest aż tak inne od tego, co, co oni mieli w domu. I to nie jest aż tak bardzo... Jakby to nie jest tak, że oni przeżyli jakąś rewolucję wielką. tam. No wiadomo, mówię, to jest też w dużej mierze wierzę wiem, Skype. Stany są większe, tam jest więcej antropologów, więc automatycznie co roku pojawia się więcej książek. Więc jakby e, faktycznie warto jakby korzystać z tego, bo po prostu w Polsce jest to tych osób mniej, więc książek będzie rocznie dopisanych mniej, więc jakby też wybór będzie mniejszy, tak? W tym sensie tak, fajnie korzystać jest z tego, co robią ludzie w innych krajach, natomiast to nie jest tak, że oni zawsze wiedzą lepiej. I, i w Polsce niestety takie przekonanie okcydentalne bardzo pokutuje, co powoduje, że też jest brak ciągłości jakby w prądach intelektualnych. No, na przykład, jedną z moich ulubionych książek napisanych po polsku, jest ich kilka, jedną z moich ulubionych książek napisanych po polsku, to jest Wieś i Kaczma Józefa Burszt. która stoi tam, po lewej stronie. Musiałem ją uprawić, bo to jest stara książka z lat 50 i już się rozsypywała. To jest książka, która jest Fenomenalna. To ona w tej chwili wyszła w amerykańskim wydawnictwie, no to byłby totalny, to, to byłby totalny hit. To jest świetna, to jest jedna z pierwszych e, e, prób zrobienia antropologii konsumpcji. Jedna z pierwszych prób zrobienia tak teoretycznie wyrafinowanej analizy historycznej w antropologii. tego jakby cały sposób, jaki on pokazuje, jak rozpijano tego polskiego chłopa. I jak tworzyły się te klasy społeczne, czyli to chłopstwo i szlata za pomocą, za pomocą wódki, to jest fenomenalne, naprawdę. Tak naprawdę, w tym świecie anglosaskim, pierwsza osoba, która w podobny sposób zaczęła myśleć, pisać w antropologii, to który napisał w 80., bodajże w 4 czy 5 roku książkę Sweetness and Power. To jest tam. I to jest książka o cukrze. Tak? o tym, dlaczego nie byłoby rewolucji przemysłowej w Wielkiej betonik gdyby nie stworzono z Karaibów jednej wielkiej plantacji trzciny cukrowej. To jest też jeden z pierwszych takich prób zrobienia antropologii konsumpcji, też w ujęciu historycznym bardzo wyrafinowana, wyrafinowana teoretycznie. Urształ był 30 lat wcześniej. Natomiast w Polsce, jeżeli się w tej chwili uczy, bo konsumpcja to jest temat, który był bardzo modny w ciągu ostatnich 10 czy 15 lat. W Polsce nikt nie pamięta o tej książce. I teraz znowu jest tak, że zakładamy konsumpcję. Ach, to jest nowy, fajny temat, który przyszedł z zachodu i teraz musimy się tym zajmować. Oczywiście my tutaj nic nie wiemy, nic na ten temat nie zostało napisane, więc musimy teraz tłumaczyć książki z angielskiego, żeby w ogóle nie móc coś na ten temat powiedzieć. To no, nieprawda. I to jest najbardziej smutne, że w Polsce nie ma jakby ciągłości, takiej, znaczy ta ciągłość jest zerwana. Na inny przykład, studia miejskie. Tak, to jest to, z czym, ja, czym ja się zajmuję. W zasadzie teraz na to jest ogromny błąd. W ciągu ostatnich powiedzmy, pięciu lat ja mam. To szczęście, że to o czymś zaczęło się zajmować kiedyś, w tej chwili jest jakby, jest na to koniunktura. Nie znaczy to, że zawsze na nią będzie, ale w ale tej chwili jest na to, na to boom. To się tłumaczy Lefebra, teraz jest tu, tu wychodzi kolejne tłumaczenia Harvey'a. I faktycznie jest taka jest ciągłość też pokoleniowa, że w no latach 60 -tych, 70 -tych to był urbanizacja to był ogromny temat. Napisano setki książek na ten temat po polsku. Część z nich jest bardzo dobry. A potem to trochę zarzucono. Tak? I do takich 80-tych, 90-tych do, do tego tematu niewiele osób podchodziło. No i jest taka dziura po prostu. I intelektualna, i pokoleniowa. No I teraz jakby te studia miejskie się odradzają, ale niewiele osób pamięta o tym, że nie wiem, no w Polsce też mieliśmy takiego Lefebra, Aleksandra Walisa na przykład. Czyli szereg innych osób, które na pewno napisały bardzo fajne książki o mieście, o urbanizacji, też w takim bardzo teoretycznym ujęciu. Ta, ta, ten brak ciągłości jest, jest tutaj dokuczliwy. No jednym z moich pomysłów na, na odnalezienie się w Polsce to jest właśnie próba budowania takiej ciągłości.